Na, mam na imię Darek, nazywam się Namaczyński. Mm -hmm. jesteś tutaj z Gronowa? Nie, nie, nie, ja jestem z miejscowości Żagań. Z Żagania? Z Żagania, dokładnie. I ty przyjechałeś do kogoś Tak, jesteśmy, do... tu jest nasza cała rodzina i wyprawiamy urodziny dla dziadka. A, super. I będziesz grał na tych urodzinach dla dziadka? Tak, tak jak teraz. bo to takie moje hobby, także... Dobra.